Dobrze. Kochani, kolejnym fundamentem wiary jest małżeństwo i rodzina. To jest ważna, ważna rzecz, która musi być jasno wyklarowana. Zapisujcie sobie bardzo proszę te tytuły. Jest tutaj troszkę więcej, więc chciałbym, żebyście mogli je zapisywać. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, 21-24. Pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział 21-24 widzimy, że Bożym zamysłem jest małżeństwo i jest tutaj opisane jakie, jaki to jest zamysł, to jest mężczyzna i kobieta, to jest jeden mężczyzna i jedna kobieta. E, Bożym zamysłem nie było to, aby było dwóch mężczyzn. Prawda? Zauważyliśmy to od początku, że to nie jest chenie jakiś dzisiaj na przykład to jest mężczyzna i kobieta jeden mężczyzna i jedna kobieta dlaczego jeden mężczyzna i jedna kobieta dlatego że pług to znaczy polega relacja mężczyzny z kobietą na relacji człowieka z Bogiem to jest indywidualne i bardzo osobiste takie tak jak nie ma pośredników między Bogiem a człowiekiem nie ma wspólników w wierze jak nie ma pośredników w małżeństwie, nie ma wspólników w małżeństwie. Takiego czegoś nie ma. A więc widzimy pierwszy Boży zaraz. E, chciałbym też tutaj na, na marginesie, żebyście pamiętali, bardzo Was proszę, fundamentów wiary musicie bronić jak źrenicy oka w różnych dziedzinach życia, w różnych sprawach. Można być e, tolerancyjnym tolerancyjnym, na zasadach różnic, ale to są wszystko różnice, które nie dotyczą fundamentów. Fundamenty. Luter w ogóle powiedział taką ważną rzecz, że w wierze nigdy nie idziemy na kompromisy, w miłości zawsze. Natomiast w wierze nigdy. Musisz to w sobie rozbudzić. A więc, a więc dotykając jakichkolwiek sfer, o których mówimy, to musisz na tych sferach stać, jakby to nowy słup, czyli nie można, nie może być z tego wypalony. Eee, drugi list do Koryntian. Tutaj już przeczytamy. Drugi list do Koryntian eee, 6, 14, 18. Drugi list do Koryntian 6, 14, 18. Bo Boże mówi tak, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego, słuchajmy każdego słowa, sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym.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 Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, którzy poznali Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Krótko powiedziawszy, nie istnieje takie małżeństwo, w którym jeden z małżonków jest nienarodzony z Bożego Ducha. Takie coś nie jest małżeństwem. Każdy związek bez względu na to, jak obwarowany prawnie, kulturowo i tak dalej, nie jest mał... jeżeli to nie jest mał... związek dwójka narodonych z Bożego Ducha Ludzi, nie jest małżeństwem. Nie istnieją małżeństwa mieszane, bo to nie są małżeństwa. W takim wypadku mówi święty Paweł, tak? W pierwszym mieście do Koryntian 7 rozdziale, że mąż czy żona nie są niewolniczo związani. Rozumiecie, o czym ja mówię? Posłuchajcie. Nie ma czegoś takiego jak związek nawróconego mężczyzny z nienawróconą kobietą i odwrotnie. Takiego czegoś nie ma, bo to nie jest małżeństwo. Możesz mieć papier, bo ci, dadzą mał bo ci dadzą ślub, ale Ty w oczach Boga nie jesteś małżeństwem. To nie małżeństwo! W takim wypadku brat czy siostra nie są niewolniczo związani. Nie ma więzów Bożych na tym! Dlatego bez żadnych skrubułów ludzie do mnie przy... Ja usługuję ludziom w ten sposób, mówię... Ktoś mówi, słuchaj, bo mi nie idzie, bo on się nie chce nawrócić, co mam zrobić? Ja mówię, rozwieć się z nim. Pfff. Jak to mam się... Ja mówię, bo nie jesteś z nim związana, związany, no, no, na groma człowieku. Ale tu jest napisane, że, yy, że, że przecież jeśli on by chciał się rozwieść, to się może rozwieść, Ja mówię, zaraz, halo, troszkę trzeba wziąć i poczytać Biblię lepiej, troszkę głębiej. Tam jest napisane jak W że jeżeli taki, w takiej hybrydzie, na przykład, że mąż jest narodzony z Bożego Ducha, a żona nie, ale ta żona, ona chce z Nim żyć. A co to znaczy, że ona chce z Nim żyć lub nie chce z Nim żyć? Nie przeszkadza. Jeżeli ona z Nim chce żyć, to tak naprawdę ona idzie do Chrystusa! Amen. Ponieważ ona będzie za Nim szła, rozumiesz? Będzie za Nim szła po prostu. I w tym momencie ten spawiony mąż nie robi nic z tym, z tym związkiem, bo mówi, "Okej, okay, Boże, ona się nawraca po prostu, Haleluja. Ale jeżeli ona staje kontra, kontra, kontra, rozumiesz o co chodzi? Pamiętajmy zawsze, tu jest napisane, że nie ma nic wspólnego, rozumiesz? Chrystus z Belialem, czyli jeżeli jedno z małżonków jest nawrócone, to jego głową jest Chrystus, tak? A tego nienawróconego głową jest szatan, Okej? Okay? <gry> Spójrzmy realnie. Jedno jest świątynią Boga, drugie jest świątynią diabła. Oni nie mają ze sobą nic wspólnego. Nic. Wiecie, ja, jak usługujemy ludziom i mówimy tak, młodym ludziom, którzy nie są, nie, nie są jeszcze w małżeństwach, i ktoś mówi, wiesz, no bo to taka fajna dziewczyna, wiesz, ja mówię, czy należy do Jezusa? Nie, wiesz, ale ja ją nawrócę. Ja mówię, jak się pobierzemy, to ja mówię, nie, nie możesz się dobra. Jak to się nie mogę z nią pobierać? No nie możesz, mówię bo to nie jest wie. No ale to ją nawrócę, to ją nawróć, mówię. I się z nią pobierz. To ją nawróć. No ale to ja na ja mówię, bo tam jej się ciurlać chce. A nie nawrócić ją. Stańmy w zrozumieniu rzeczy. Dlaczego chcesz z nią być? Nie mów do mnie, że chcesz, aby się nawróciła. Bo jeżeli byś chciał, żeby się nawróciła, to byś życie swoje położył, byś był dla niej pionem Bożym. A że myślisz innym organem niż mózg, to dlatego chcesz mieć ją. Taka jest prawda! I najczęściej już on przestaje być moim kolegą. <głos> najczęściej już nie chce ze mną gadać. Spotykamy się czasem na jakimś, w jakimś, w jakimś w przypadkowym miejscu, w jakimś zborze. Dlaczego? Bo prawda jaka została położona! Prawda! Prawda! Jeżeli ktoś rodzi się na nowo z Bożego Ducha, a jest w małżeństwie, a, a, a, a powiedzmy dziewczyna się nawróciła, mąż nie jest nawrócony, to w tym momencie ona jest absolutnie wolna do decyzji. Ona może z Nim być lub nie być. Jeżeli on będzie jej stwarzał problemy, kiedy jest podeszła taka dziewczyna do nas podchodzi, usługiwaliśmy w jednym kościele, ona podchodzi, mówi pastorze, co ja mam zrobić? Mówi, jestem z, z, z moim mężem, on mnie ty... mówi, ja mówię, no ale co? Mówi, no on jest niewierzący, ja mówię, dobrze, ale no, o co chodzi? Mówi, ona mówi, on mnie gwałci już 6 lat i giwie. Mówi, co mam zrobić? Ja mówię, zostaw tyglaka dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj go zostawię. Dzisiaj wyjdź z domu. Jeszcze mi nikt tak nie powiedział, bo oni mówią, że to jest mój Pawłowy, że ja tak, ja muszę. Może... Cięk Pawłowy mówię, to jest leje. Bytle ze świata, prócz Ciebie nie chce Jezusa. Niszczy Cię i katuje Ty do mnie mówisz, że to jest cień Pawłowy twór. Kto Ci taki bzdurny opowiadał? Jesteś córką Boga żywego, świątynią najwyższego. Ty nawet z nim nie masz wspólnego kubka jednego w domu, bo jest napisane, że nie ma nic wspólnego, ciemność ze światłością. Wspólnej herbaty nie macie w domu, nic nie macie wspólnego. Nic nie macie wspólnego. Wszystko co posiadacie jest nielegalne. Nawet kredyt, jak macie w to jest nielegalny. Rozumiesz? To jest nieprawdziwe. I co mówi Bóg? Wyjdźcie! To się nazywa święty Rozwód. Wyjdźcie z to! Nie dosyć, że nie wchodźcie nigdy w to! Nigdy! Nigdy! Ja nieraz ludziom powtarzam. Ludzie, Ty nie możesz z niewierzącym człowiekiem zrobić, Ty nic nie możesz z nim zrobić. Firmy nie możesz z nim założyć. Nie możesz założyć firmy z niewierzącym człowiekiem. Rozumiesz? Po prostu nie możesz. A to się Bóg pogniewa. Ja mówię, Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Przestań w to Boga mieszać. Spójrz na to z perspektywy mądrości. Boże. Bo Bóg mi zabrania. Bo Bóg, Bóg Ci nie zabrania nic. Wszystko Ci wolno. Wszystko Ci z diabłem. Możesz wziąć ślub i firmę założyć. Tylko, że Bóg do Ciebie mówi, czym to się skończy. Że to wszystko szlak trafi. Wcześniej czy później? Bo on mówi, ja ją przyprowadzę do Jezusa, a potem się okazuje, proszę Ciebie, że on chce dziesięcinę, proszę Ciebie, od, oddawać do kościoła, a ona na Allegro siedzi, tak? Proszę cię, On chce w to, on chce w tamto. On mówi, proszę Ciebie, że, że prowadzi dzieci do Jezusa, a ona mówi no, na religię, a sakramenty, wiesz? Rozumiesz? A potem się dziwią. Dziwią się i przychodzi roztrzęsiony taki, ja będę się tak trzęsiesz. Mówi w domu awantura, Mówię, to znaczy, że nie śpicie trzy miesiące już ze sobą, tak? No tak, co mam zrobić? Wiesz o co chodzi? Wiesz? Ja jak to chcę mam zrobić? Rozwieć się. Nie będziesz się trzął. Gdy ktoś mówi, ty uważa, że Bożą wolą jest to, żebyś chodził się trząsł? Tak, ty uważasz, że to jest Bożą. wola? Nie. Bożą wolą jest, żeby Twoja żona była święta. Święta! Święta, święta, pochodząca z Twojego żebra. Święta z żebra. Rozumiesz? Ciało z ciała, krew z krwi, kość z kości. To jest Boża wola. Ja, jak się narodziłem z Bożego Ducha, a moja narzeczona była nienawrócona, ja pierwszy raz powiedziałem do Boga, to tak, od razu wychodzę, zabieram swój plecak, mówię, zostawiam, mówię ją, oh, nie, nie będę z Posłuchajcie, ja normalnie, emocjonalnie byłem zaangażowany w Agatę. Ale co było dla mnie ważniejsze niż moje emocjonalne zaangażowanie, wspólny dom, wspólne, wspólne rzeczy, rozumiecie? Wspól, wspól, dla mnie była istotna prawda Boże. Ja powiedziałem w tej swojej takiej prostocie, wtedy do Boga mówię, Boże, ja nie wiecie, ja tych prawd jeszcze nawet nie znałem, mówię tak. Jeżeli Ty mnie nie przekonasz ze swojego słowa, żebym z nią się ślub, to ja na pewno nie biorę z nią ślub, nie biorę. Ja się zaparłem jak Jonaż, rozumiesz, mówię, absolutnie, w ogóle wychodzę z domu, biorę plecaczek i będę teraz głosił, mówię, więc zabieram Ciebie. Więc... Czytam sobie Biblię tego samego dnia i czytam taki tekst, mówi tak, kto obcował z dziewicą, niech pojmie ją za żonę, albo niech zapłaci w, w srebrze, czy w złocie ojcu, a ja, w zarubię, a ja, w tej, a ja, ja brałem słowo takim, jaki jest. Dalej było tak, jak ja. ja sobie od razu wyobrażałem siebie i mojego teścia Romana, jak beceluję tak, ja mówiłem film wyświetlony, mówię, o mówię, Boże, kochany. I teraz ja powiedziałem, to co mogę? Mówię? Mówię, mówię, dobrze, mówię, Boże, biorę, biorę, to ja biorę ten ślub, ja załatwię tą sprawę, w ogóle wszystko ułożę. Ja już miałem parę miesięcy wcześniej wszystko poukłada. Ale co? Ja mówiłem, miałem obietnicę od Boga, konkretną. Konkretną obietnicę od Boga. Wielu ludzi też przychodzi i mówi, ja mam też obietnicę od Boga, że ona przyjdzie do Jezusa. Ja mówię, słuchaj, człowieku, to nie tak działa, to nie jest doktryna, doktryna jest taka, że musisz mieć narodzoną z Bożego Ducha żonę, a Ty, dziewczyna, narodzonego z Bożego Ducha będziesz. Jeżeli jesteś już w jakimś związku, jeżeli coś Was łączy, macie dzieci, coś się dzieje i tak dalej, to są zupełnie inne sprawy. Wtedy potrzebne jest indywidualne prowadzenie Boże, ale też na zasadach Bożych. I co jest ważne? Postawa Twojego serca. Moja postawa była taka, wychodzę stąd, zapieram pinkiel i opuszczam lokal. Rozumiem, o co chodzi? Postawa serca, czyli co? Opuszczenia Babilonu! Wyjdźcie spośród nich! Mówię, jest ser! Wychodzę. Postawa Twoja determinuje wszystko, rozumiesz? Bóg jest Bogiem serca. Bóg podniósł rzeczy do pułapu serca. Nie ma ściemy, u Boga nie ma ściemy. Jak mówisz jest ser, to cały taki musisz być w tym. I wtedy przychodzą objawienia, co z tym, co z tamtym, ale zasady Boże są jasno położone. Wierzący mają wiązać się z wierzącymi jest tyle ludzi, którzy chcą mieć samotnych chłopaków, samotnych dziewczyn w kościele. tyle a jak nie, to sobie z ewangelizmu mamy przyjemność znać e, rodzinę taką pastorską e, są trzy córki w tym domu e, czekały długo na swoich, na swoich partnerów same sobie chłopaków zewangelizowały, same przez rok ich obserwowali ich ojciec ich ochrzcił rozumiecie? i teraz jedna się Wyszła za mąż jakoś teraz na lato, a drugiej będę dawał ślub grupy. Długo czekamy dziewczyny. Ale sobie same, same znalazły chłopaków, czekały na to, co Bóg, co Bóg pokaże. Eee, dalej napiszcie sobie pierwsza Mojżeszowa 24-24 24 2, 4, 24 2, 4, i do tego od 12 do 22 też 24 rok. Poczytajcie sobie te rzeczy o tym, że Bóg jest swatem, pamiętajcie. Oprócz tego, że ludzie muszą być yy, nawróceni, tylko się mogą ze sobą pobierać, to jest raz. A dwa, to też nie jest tak, że każdy człowiek sobie może teraz powiedzieć, ok, to ja sobie wezmę jakąkolwiek tam bieżącą dziewczynę, czy dziewczyna pod bieżącego chłopaka, i już nie, to musi być z objawienia Bożego. Czyli nie tylko musi być ktoś tego samego gatunku w cudzysłowie duchowego co Ty, okay? ale musi być jeszcze objawione Tobie, że to ma być człowiek, którym spędzisz resztę życia. Bóg jest swatem Bóg jest swatem. z Dlatego kiedy my się modlimy o mężów, o żony dla ludzi, to my widzimy jak się rzeczy dzieją, rozumiecie, jeżeli ludzie chodzą w objawieniu. Ja nieraz mówię tak, nie bierz sobie jakiejkolwiek siostry w Chrystusie, bracie, dlatego, że jak się okaże, że to nie jest Twoje żebro, to Ci będzie niewygodnie przez Twój życie. Zobaczcie, to są bardzo proste rzeczy. Czym e, rozumiecie? Dam da, da przykład, no człowiek bierze, masz wizję na przykład, chodzisz, wiesz, z Bogiem, masz wizję i masz wizję, że Ty chcesz służyć w Afryce, tak? Że wyjedziesz do Afryki na przykład i Ty swoje życie kierujesz w tą stronę, uczysz się języków. Rozumiesz? Chcesz tam służyć. I teraz poznajesz dziewczynę, ale ta dziewczyna, jak słyszy proszę Ciebie o malarki bo ona nie ma objawienia o Bożym uzdrowieniu, na przykład bo jest baptystą, na przykład, tak? Inną tam. I ona mówi, ale wiesz, jaka Afryka, wiesz Afryka, kiedy chcesz do Afryki? Ja to bym dalej do Kazimierza pojechała, do Afryki, ja to bym chciała tutaj pobyć, wiesz, żebyś nałożył firmę, żeby mogła. Ale, ale słuchaj kochanie, ale mi się śni co, co, co, codziennie Kongo, ja do Kongo chcę po prostu, do Kongo, do ja to chcę do Kongo, ona chce do Kazimierza, wiesz, że to chodzi trochę nie po drodze, okej, okay? wiesz co, ona może nawet do Kongo za tobą pojedzie, tak, tylko będzie tam bardzo nieszczęśliwa, będzie tam bardzo nieszczęśliwa, bo to nie jest jej wizja, to nie jest jej wizja, ona nie ma w sercu gdzie ty kajdam w ja okay? Ona tego nie ma w sercu, ona tego jeszcze nie widzi. Dlatego Bóg jest swatem i to jest dobry swat. On jakiegokolwiek człowieka wyswatał, to jest to wieczne. Boże swaty są wieczne, a ludzkie niestety nie. I widziałem już nie jedno chrześcijańskie małżeństwo, które wzięło rozwód. Dlaczego? Dlatego, że oni nie zrozumieli tego, że nie intelektualnie czy emocjonalnie należy się poznawać tylko w Duchu Świętym. Jeszcze raz wracam do poprzedniego fundamentu. Cokolwiek czynicie, halo, cokolwiek czynicie, czyli nawet jeżeli wychodzicie za mąż czy się żenicie, tak? Nie dla siebie to lubcie, lecz dla Boga! Bo wasze, wasze małżeństwo ma być służbą. Służbą. To służba. Tyle ludzi mówi, a gdzie w tym miejscu, gdzie, gdzie tutaj miejsce na romantyzm? Ja mówię, jest ludzie i na romantyzm. Jest tym wszystkim i romantyzm i piękno i fajnie jest. I ju, ju, ju, ju, wszystko jest jak trzeba. Wszystko jest pięknie w tym. Chodzi o to, że budujemy w, od fundamentu. Romantyzm to nie fundament, jak zbudujemy na romantyzmie, rozumiesz o co chodzi? To będziemy mieli w życiu jak w disco polo, rozumiesz? Więc nie zróbmy tego, nie budujemy na tym, romantyzm jest, ale romantyzm jest jak piękne doniczki w oknach, jak ładny obraz na tym, to jest romantyzm, rozumiesz o co chodzi? To jest romantyzm i on jest piękny, ja bardzo lubię romantyzm, ja też pierwsze pisać, mówić, śpiewać, śpiewałem, na ja mu Agaty też pod tym, strzelałem ze z pistoletem w twarzy, bo wyszła z tego, wiesz, tam różne rzeczy. Romantyk jest ładnie, Paweł był romantykiem, okay? A Bóg jest największym romantykiem. Tylko, że chodzi o to, że zaczynamy od fundamentalnych, silnych rzeczy, tak? Na romantyzmie się nie zbuduje, jak zbudujemy na romantyzmie, ok? To jak będziemy nieromantyczni w jakichś chwilach życia, rozumiesz? To druga strona nie będzie chciała z nami być, to jest taki mało romantyczny jesteś bo planuje budżet <śmiany> od tygodnia tak, włosy nie rosną na głowie muszę wierzyć w ogóle o różne rzeczy odpuść szpinom a więc e, Bóg jest swatem, Bóg jest swatem i tych rzeczy też musimy mówić ludziom jeżeli ja, z jakimikolwiek ludźmi y, mamy do czynienia którzy nie mają jeszcze mężów, żon to my o tym mów, musimy mówić e, Jeżeli tutaj jeszcze w tym miejscu albo e, to później powiem przypowieści Salomona 1822 przypowieści Salomona 1822 przeczytam to. Słowo Boże mówi tak. Kto znalazł żonę znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana. A więc to jest Boża wola e, bardzo głęboka. Bo ona dotyczy Twojego szczęścia tu na ziemi. Bóg wie, że w małżeństwie, ja mówię w świętym małżeństwie, w świętym małżeństwie będziesz e, miał jakby powiększony dostęp do Błogosławieństw Boży. Bo wiecie o co chodzi z Błogosławieństw bożymi? One są dla wszystkich takie same. Tylko, że są różne jakby... Cię rozmawialiśmy o tym z Robertem, że nie tylko liczy się cel końcowy, liczy się droga do celu. Bóg to nie jest Bóg, który mówi, że ja życie u mnie wygląda tak, że cel uświęca środki. U Boga nie, u nie uświęca celu środków. Jezus powiedział, ja jestem życie, ale też powiedział, ja jestem droga. Czyli dla Niego droga jest tak samo ważna jak życie. Czyli dojście do celu jest dla Niego tak samo ważne jak cel końcowy. Rozumiecie? To w tym świecie idzie się po trupach do celu, u Boga się nie idzie po trupach do celu. U Boga droga jest tak samo święta jak koniec drogi. Tak? W ogóle wszystko jest święte. A więc, więc Bóg chce nam dawać potężne narzędzia do tego, abyśmy mogli czerpać Jego jakby ogromne błogosławieństwa. I jak ktoś jest sam, może mniej czerpać niż jak jest ktoś w małżeństwie. Czyli małżeństwo więcej zaczerpnie. Więcej. Rozumiecie? Dlatego Bóg powołał mężczyznę i kobietę. Okay? Bo małżeństwo więcej zaczerpnie. Um, Wiecie, ostatnio ja oglądałem taki program o singlach, o ludziach, którzy żyją sami na tej ziemi w ogóle. I wiecie, jak socjolodzy to zbadali, to jest niezmiernie jakby, są pewne rzeczy, których oni nie są w stanie w ogóle, oni nie sięgną w pewne rzeczy. Bo pewne rzeczy nigdy nie sięgnie single. po pewne jakby sfery życia. Nigdy. Nie jak będzie bogaty, nieważne, jak będzie on nie sięgnie w pewne rzeczy. Co ciekawe, jak zbadali na przykład ilość ludzi chorych na depresję, to większość ludzi są to ludzie, którzy są singlami. Mniej w małżeństwach ludzi chorych na depresję na świecie niż single to W ogóle są tego rodzaju rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że jest łatwiej, kiedy jest dwie osoby, sobie. tak? Kiedy są dwie osoby. I Bóg, kiedy jest małżeństwo, to Bóg może tam wlać o wiele więcej. Jedna osoba tyle nie weźmie, co wezmą dwie osoby. I tam jest taka zasada duchowa, że jeden goni tysiąc, a dwóch dziesięć tysięcy. Wiesz o co tutaj chodzi? To znaczy tak, dwie pojedyncze osoby pogonią tylko dwa tysiące, a dwie osoby ze sobą związane pogonią dziesięć tysięcy. Rozumiesz przełożenie? Tak to wygląda. Czyli e, dwie osoby pojedyncze wezmą tylko dwa tysiące jednostek błogosławieństwa. Kiedy jest małżeństwo, weźmie 10 tysięcy jednostek błogosławieństwa. Rozumiesz, to jest potężna historia. To w ogóle nijak się ma do przyjaźni, nijak się ma do jakichś takich kontaktów innych. tak? Małżeństwo. Małżeństwo. Co w małżeństwie jest bardzo istotną rzeczą? Efezjan 5:21 i Filipian 2:4 zapiszcie sobie. To pokazuje nam, że w ogóle podstawą funkcjonowania w małżeństwie to jest zorientowanie na drugiego człowieka, czyli e, dla żony musi być ważniejszy mąż Efezjan 5,21 i Filipian 2,4. Dla żony musi być ważniejszy mąż niż ona, dla męża musi być ważniejsza żona niż ona. Pod każdym względem w tym momencie małżeństwo jest w stanie prawidłowo funkcjonować. E, jeżeli patrzymy na drugiego człowieka, mając go za większego od siebie, a w małżeństwie to jest jakby pierwsza nasza, e, pierwszy, pierwszy nasz pułap e, funkcjonowania, to zaczynamy odnosić sukces. Jeżeli patrzymy na siebie jako na większego od naszego partnera, wtedy poniesiemy porażkę. Zorientowanie na drugiego człowieka, czyli drugi człowiek jest ważniejszy niż Ty. Musi być takie podejście. Jego duch jest ważniejszy niż Twój. Jego dusza jest ważniejsza niż Twoja. Jego ciało jest ważniejsze niż Twoje. Jego zachcianki są ważniejsze niż Twoje. Rozumiecie? Jego pragnienia są ważniejsze niż Twoje. Wiecie, że wypracowanie w sobie tego jednego modelu jest w stanie doprowadzić do tego, że małżeństwo nigdy się nie wykoleje. Nigdy się nie wykoleje. Nigdy się nie wykoleje. Pamiętajcie. Największym wrogiem małżeństwa są ślady egocentryzmu na duszy człowieka. Ślady egocentryzmu na duszy człowieka. I to jest bardzo bolesne, ale dla duszy człowieka, kiedy drugiego człowieka zaczynasz wynosić ponad siebie. Wiesz o co tutaj chodzi? Ty nie możesz manipulować drugim człowiekiem. Wiecie czym jest zorientowanie drugiego człowieka? To jest przeciwieństwo czarów. Czary polegają na tym, że chcemy aby drugi człowiek myślał tak jak my okay? i żeby robił tak jak my chcemy. To są czary. W małżeństwach ludzie muszą pokutować z czary, ponieważ czarują sobą nawzajem. Czarują się. Manipulują się. Manipulują się, będziemy mieli w Kościele na pewno taki czas i będziemy też dużo mówić o tych rzeczach, ale e, dzisiaj musimy zrozumieć tą podstawę, że po jednej stronie są czary, po drugiej jest zorientowanie do drugiego człowieka. Nie to co Twoje jest ważne, tylko to co Twoje żony, nie to co Twoje jest ważne, tylko to co Twojego męża. Dlatego to Boże mówi, miejcie jedni drugich za większych od siebie. I Jeżeli tego się nie przetrenuje w małżeństwie, to na pewno się tego nie przetrenuje w kościele. Gwarantuję ci. A więc na 100%. Jeżeli nie będziesz miał swojej żony za większą od siebie, to nie będziesz miał ludzi w kościele większych za, ludzi w kościele za większych od siebie. Nigdy. Dlatego, że małżeństwo jest podstawą relacji. Podstawą relacji. Podstawą relacji. I to jest główny czpień. I teraz. Ktoś powie, no ale jeżeli on się myli. Okej, okay, ja wiem, że się mylą. Ja wiem, że się mylą. Ja wiem, że twój mąż się może mylić, że twoja żona się może mylić. Ja wiem, że możesz mieć rację. To nie chodzi o to, żeby nie. E, żeby było tak, że głupota męża ma, być, ma ma zniszczyć małżeństwo. Dlatego, że mąż jakąś tam głupotę robi. Albo że głupota żony ma zniszczyć jakieś tam rzeczy. Nie, to nie w tym sprawie. Chodzi o to, że w naszym sercu. W naszym wnętrzu, w naszej całej duszy, żona musi być większa niż mąż, a mąż musi być większy niż żona. Musimy patrzeć tak na swoich małżonków, musimy z dołu na nich patrzeć. Musisz chcieć służyć swojemu małżonkowi, służyć. Jeżeli dwoje małżonków chce sobie służyć, rozumiesz? To mamy dwoje sług i wiesz co się dzieje? ludzie prześcigają się w uprzejmości. Co mówi słowo? Prześcigajcie się w uprzejmości. Czyli róbcie zawody. Wtedy Paweł nam tego takiego sportowego zwrotu. Róbcie zawody. Które z Was więcej miłości uwolni w ciągu dnia? Róbcie zawody. Potraktuj swojego małżonka, rozumieć Jak zawodnika. Powiedz, ja Ci dziś pokażę. Jak się kocha. Kiedy dwoje ludzi myślą w ten sam sposób, to jest zorientowanie krzyżowe. Okay? To jest zorientowanie krzyżowe na siebie nawzajem. Ulegajcie jedni drugim, jest napisane. Tak? To jest zorientowanie krzyżowe. Zorientowanie. Ulegajcie jedni drugim. W czym? W pojaźni chrystusowej. Czyli do granicy, do granicy grzechu. Rozumiesz? Do granicy grzechu ulegajcie. Do granicy grzechu do granicy grzechu po prostu wierzę, że nie ma miejsca w tym momencie na Twoje poranienie. to jest mistrzostwo świata. nie możesz być zranionym. nie można być zrani. nie może Cię zranić w tym nie czujesz się zrani ja mnie zranił. czym Cię zranił? jak Cię mógł zranić skoro cały czas uważasz na większego od siebie jak Cię mógł zranić? Powiem ci tylko, kiedy mógł Cię zranić. Jeśli prawidłowo z Bogiem nie przebywasz, to Cię mógł zranić. Tak? Ham świata Cię może zranić. Jeżeli on chodzi z Bogiem prawidłowo, to on Cię nie zrani. Inaczej, nie będziesz mogła być zraniona. Nie będziesz mógł być zraniony. A musi być zorientowania do drugiego człowieka. Zorientowany. Ci ludzie nie chcą się orientować jeden na drugiego. Ci ludzie mówią, ja mam wizję! Ja mam wizję! Okej. Okay. <śmiech> Wspólnota. Cztery elementy, w których małżeństwo musi mieć stuprocentową zgodność na podstawie prawdy Bożej i na podstawie uniżenia dusz własnych. Po pierwsze, jedna wizja służby. Jedna wizja służby. W małżeństwie nie mogą funkcjonować dwie wizje służby. Co to znaczy? To nie znaczy, że małżeństwo, małżonkowie nie mogą mieć osobnych służb. Mogą być ale oni mają jednolite działania. Rozumiesz? To znaczy, że służba nie wyklucza służby, tak? Jedno może mieć taką wizję od Boga, drugie taką, ale jest to jedna wizja służby. Nie, dlatego ja, ja często ludziom powtarzam, jeżeli e, chcesz wziąć ślub z bratem, e, który jest w miejscu rozwoju duchowego takim, że na przykład nie jest obszczony w Duchu Świętym i on nie ma zrozumienia działania darów duchowych, Jesteś ultracharyzmatyczką, to naprawdę chciałbym, żebyście troszeczkę poczekali jeszcze. Dobrze jest się troszeczkę tutaj pooprowadzać, jeszcze. Okay? Bo może być kłopocie. Bo jak on nie jest ochrzczony w duchu świętym, tak? To gwarantuję ci, że on nie zrozumie w konsekwencji. Na początku, przez pierwszy rok nie będzie dotykał pewnych tematów, ale potem on tego nie zrozumie. On, na przykład, będzie chciał iść do swojego kościółka, w którym był, tak? gdzie po 45 minutach, rozumiesz, i w wspólnej kawce wszyscy się rozchodzą. A Ty w Twoim kościółku na przykład będziesz miała dwie modlitwy nocne w miesiącu. I kurczę, On może tego nie pojąć. Ty będziesz chciała być na ulicach i głosić Ewangelię, tak? A On będzie chciał oglądać wiadomości sportowe. Bo to jest naprawdę fajny, Boży człowiek, tak? Tylko w nim nie zostały pewne zasuwy otworzone. Dlatego jedność służby. Jedność służby. Warto, zanim ludzie się też pobiorą, tak, rozmawiać ze sobą na temat tego, czego co się chce robić z Bogiem. Po drugie, to jest życie seksualne. Życie seksualne jest niezmiernie ważne w małżeństwie. Słowo Boże mówi tak, że opuści człowiek ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, tak? I będą czym? Jednym czym ciałem. Ludzie mówią, chciałbym być żoną tak jednym duchem. Ja mówię, nie możesz być macie dwa niezależne odrodzone duchy, przepraszam, w sobie. Nie ma opcji bycia jednym duchem. To tak, żebyśmy tak się w duszach rozumieli. Ja mówię, nie będziecie się w duszach rozumieć. Bo nie masz takiej obietnicy, że się zrozumiecie w duszach. Mówię, znajdź tak. mi to w Biblii. Ale ja ci znajdę w Biblii, w czym macie być jednym? Macie być jednym ciałem. Ja zawsze mówię ludziom tak. Jeżeli małżonkowie są zorientowani na siebie nawzajem, stoją przed, prawidłowo przed Bogiem, i mają silne życie seksualne, rozumiesz? To żadna demoniczna siła nie ruszy tego związku, nigdy, nigdy. Pamiętacie, co mówię o modlitwie? Modlitwa to jest greckie słowo prosę czyli skierowany na seks w małżeństwie jest tym samym, co modlitwa człowieka do Boga. Posłuchajcie, seks w małżeństwie jest tym samym. To modlitwa człowieka do Boga. Brak seksu w małżeństwie jest takim samym grzechem, jak każdy inny grzech. Z tego trzeba się opamiętać i pokutować. To jest grzech. Dlatego święty Paweł ich wyrównał w Koryncie i powiedział do nich tak: oddawajcie w małżeństwie to, co się należy drugiemu oni mieli tam takie zajawki, że na przykład, przedstawia, przed, przed, przed, przed, przed, na przykład oni e, mieli e, długie okresy powściągliwości seksualnej, Święty Paweł tam wjechał by go, no to co wy tutaj robicie? No, mamy taką powściągliwość, tam były dwa nurty, jedni człowieku walili numery takie, że nie z tej ziemi, że Freud wysiada, rozumiesz? A drudzy, proszę ciebie, oni mają teraz powściągliwość seksualną, a on mówi, zaraz, stop, co wy tu robicie? Tutaj tolerujecie w ogóle jakieś jazdy, że Gostek yy, ze swoją macochą gdzieś tam żyje i przychodzi do kościoła i wy go klepiecie po plecach, mówicie w porządku, jesteś, fajny brat. Mówi, mówi, od razu, mówi, oddałem takiego szatanowi, pojechać z nim. Mówi odsunąć. Mówi, co wy robicie? A wy co wy robicie? Mówi, wracać z powrotem do seksu. Mówi, tylko na czas mówi modlitwę i postu ewentualnie. To on ich wyrównał od razu święty Paweł. Bo tam twarowy były. Rozumiesz? Jeden ruch był taki, że jeszcze się w głowie nie mieści, drugi jeszcze gorszy. Życie seksualne jest modlitwą małżonka do małżonka. Rozumiecie? Ono jest święte. A granice ustalają tylko małżonkowie. Żaden kasnodzieja nie ma prawa ustanowić żadnych granic. Nikt. Rozumiecie? Bo to jest nienormalne. Jest taka wspaniała książka Lindy Dillow pod tytułem Sprawy Intymne, zachęcam, żeby sobie ludzie to wzięli i przeczytali. Kobieta, która rozumie rzeczy. Świetna kobieta. Po trzecie to są finanse. Musi być w małżeństwie jasna sprawa, jeżeli chodzi o finanse. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby jedna osoba w małżeństwie, która jest lepsza w sprawach finansowych, zarządzała finansami. Jedna osoba. Dlaczego? Bo jak dwie osoby będą zarządzały finansami, to zawsze będzie chaos. Wydatki są wspólne i wspólnie się je jakby opracowuje, tak, ale dobrze, żeby jedna osoba, ta która ma lepszy zmysł od Boga w operacjach finansowych, operowała finansami jako, jako yy, osoba czołowa. To jest bardzo ważne. Nieważne, czy to jest mąż, czy to jest żona, w jednym małżeństwie jest to mąż, w innym to jest żona, to nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, żeby wspólnie podjęli taką decyzję i finanse są bardzo ważne w małżeństwie. W musi być klarowność, jeżeli chodzi o finanse. Co to znaczy? Dzisiaj rozmawiałem tutaj z Robertem i kiedyś głosiłem Chrystusa takiej dziewczynie, młodej dziewczynie takiej i ona... i ona... Normala, taka z normalnej rodziny dziewczyna. I mówiłem jej o miłości Chrystusowej. ona mi powiedziała tak, jak mówi tylko ją rozpoznam tą miłość. To wiem, że nawet w kartonie będę mogła jeszcze po prostu. O co chodzi? Yy, nieważne jakie są finanse jaki jest pułap życia ludzi. Ważne, że finanse one muszą być przez małżeństwo znane za święte. Oni muszą mieć zgodność w finanse. Zgodność. To się też, zrozumcie, to się wszystko dociera. To nie są rzeczy, które pyk i dostajemy. Nie? To się dociera. My się długo docieraliśmy w takich rzeczach. My się długo docieraliśmy zagadą w tych sprawach. Jeszcze czasami bywają między nami jakieś rzeczy drobne, ale to są rzeczy bardzo drobne w tej chwili. Ale, wiem, że, ale mieliśmy taki czas, że, że, że, że były to trudne rzeczy, szczególnie jak na przykład mieliśmy mało pieniędzy. Bo mieliśmy Naprawdę było tak, że liczyliśmy się kurczę ze wszystkim. Każda złotówka była liczona u nas w domu. Nie było czegoś takiego, że po prostu no nie było. Że u nas coś tam wiesz 10 groszy gdzieś tam się mogło walać. Takich opcji nie było w ogóle. Wiesz, ja byłem przekonany, że takich nie ma grosza że wszystko widzieliśmy jakie są ceny, że tam się, wiesz, kefiru nie kupiło nigdy, wiesz, 10 groszy, wiesz. I też Bóg nam bardzo błogosławił, bardzo błogosławił, że mieliśmy mądrość do tego, po prostu różne rzeczy mieliśmy w związku z tym, prawda? I zawsze, zawsze też było to jakby, zawsze, zawsze była klarowność, krok po kroku weszliśmy w miejsce, w którym mamy absolutną zgodność w tym temacie, a więc finanse, muszą to iść, Muszę być jedność w finansach. I dzieci, wychowanie dzieci. Nie ma opcji takiej, że mąż inaczej chce wychować dzieci, a żona inaczej. Musi być jedność w wychowywaniu dzieci. Też musieliśmy z Agatą do tego dojść. Ja mówię, mówię Gadka, mówię, musimy za sobą murem stać. Murem! Pamiętajcie, mąż czy żona są ważniejsze niż dzieci. Dzieci od Ciebie kiedyś odejdą. Będą miały swoje rodziny, rozumiesz? A z żoną czy z mężem będziesz do końca życia. Dzieci odejdą, będziesz je widzieć potem e, raz na jakiś czas. Przyjadą do ciebie. Wiesz o co chodzi, bo ty do nich pojedziesz. A z mężem. Ta, a z mężem będziesz cały czas. Więc tak jak w tej reklamie. Y, pyta, y, matka z córką rozmawiał, mówi, córeczko mówi, ząbki są jak tatuś, jedny na całe życie. Taka reklama pasty do zębów, nie? Chodzi o to, że musi mieć zgodność w wychowywaniu dzieci. Czasami jedno się.. Y, bo możesz słyszeć, że Twój mąż się byli, że Twoja żona się myli w ciebie, ale pamiętaj, nie obstaj za dzieckiem, obstaj za mężem i cały czas mówimy o świętym małżeństwie, ponieważ wykluczyliśmy już na samym początku e, jakieś wiesz, debilistyczne jazdy, prawda? Obstań za mężem, potem na boku powiedz, słuchaj, stary, zdaje mi się, że po prostu to, co powiedziałeś, to z Boga nie było. Rozumiesz? Idź, po prostu go przechodź, idź, przechodź dziecko i u nas też tak było, też tak było, że ja coś tam zrobiłem, potem Agata mówi, wiesz co, ale to mówi, to mówi, to nie było boga, to co zrobiłeś, to w ogóle. Co, coś ty zrobił w ogóle. Nie? Ja szedłem, przepraszałem Wiktora, mówię, wybacz mi, przepraszam cię w ogóle. W ogóle taki nie jest bóg, wiesz, korzyłem się. Nasze dzieci wiedzą, co to znaczy, że my się korzymy. Przed Moje dzieci wiedzą, że ja, ja zawsze przepraszam swoje dzieci, nie ma czegoś takiego, że ja coś tam zrobię, a potem chodzę na pomuszony, tylko ja przychodzę, uniżam się mówię, przepraszam Cię naprawdę i od małego zawsze, tak było z Wiktorem, tak jest z Sarą, cokolwiek tam zrobię inaczej niż, niż ten, Duch świetny zaraz mi to pokaże, czy osobiście, czy przez rozumiesz, ja od razu idę, przepraszam dziecko, ale pamiętaj, musisz stać za mężem czy za żoną górem, nie za dziećmi, nie wolno żeby rodzice bronili dzieci przed sobą nawzajem. Nie wolno takich rzeczy robić. Nie wolno, że matka broni przed ojcem. Że ojciec ukaże, czy tam matka ukaże, a dziecko leci do drugiego i się przytula. I tu rozumiem Cię mówisz, rozumiem córeczko, kochara, rozumiem cię. Nie! Sara przy życiu do mnie nie podejdzie, jak dostanie burę e, od Agaty. Czy tu to podejdę, to patrzę jej w oczy. Ja mówię, przeprosi przeprosiłeś mamę? Wiedziałem, przeprosiłeś za swoje zachowanie. To jest moja Twoja matka. Kiedyś Wiktor coś tam w domu, wiesz, tam o, podniósł głod, podszedłem do niego nie posłuchaj. Przede wszystkim to jest moja kobieta, dopiero potem Twoja matka. Mówię, uważaj, jak postępujesz z moją kobietą. Popatrz na mnie, mi <grym> się poprzez. to jest moja kobieta. Mówię, Najpierw była moją kobietą, a dopiero potem się stała Twoją matką. To jest bardzo ważne, mówię, nie drażnij samca w domu. Wiesz, po prostu. Dlaczego? Chodzi o to, że Musi, dzieci muszą rozumieć coś. Rozumiesz? Muszą rozumieć, że małżeństwo jest święte. Dlaczego posłuchaj? Twoje dzieci, patrząc na Twoje małżeństwo, mają wizerunek Chrystusa i Kościoła. Twoje dzieci, patrząc na Twoje małżeństwo, mają wizerunek Chrystusa i Kościoła. W życiu nie przekonasz dzieci, do prawidłowego funkcjonowania we wspólnocie. Ani też w posłuszeństwie Bogu, jeżeli Twoje małżeństwo nie będzie wzorcem dla tych dzieci. Rozumiesz? W życiu nie będzie czegoś takiego. Dzieci, pamiętaj, dzieci wszystko widzą. Dzieci widzą, czy rodzice ze sobą śpią, czy się ze sobą całują. Dzieci to wszystko widzą. Dzieci to wszystko rejestrują. Wszystko. Możesz nie wiem, co robić, a one to zarejestrują. One będą widzieć, kiedy są tak zwane ciche dni. Podniosłem głos tam na Agatę w domu, coś tam burknąłem. Siedzę w, y, zagniewany taki jestem, bo jestę. Zagniewany jestem Przychodzi Sara do mnie i mówi tak, no pięknie. Przeprosiłeś matkę. <głos> <głos> Jeszcze nie mówię. Jeszcze nie przeprosiłem mówię. Następny dzień, bo nie przeprosiłem, do następnego dnia. Ale to To mówi jak. <głos> Sprawy. Dobrze mówię, A w ogóle wierzę, wiem, że mówi do mnie Bóg. Wierzę, wiem, że w ogóle Bóg do mnie mówi. wiesz, że w ogóle przy... patrzyłem na nią, w ogóle. Wierzę, że patrzyłem na nią się wstydziłem, nie? Patrzyłem na nią w ogóle wiedziałem, że mówi do mnie Bóg, czułem się w ogóle wiesz, że... Dobrze Bóg, nie wiesz. Bo... Idę w ogóle wiesz. A wiesz, egocentryzm, człowieku odtąd od dotąd. Człowieku tak? Żeby w tej chwili przyznać się do jakiegoś tam błędu, tak? Każdego to dotyka. Natomiast zasady są bardzo jasne. Efezja 5, 22, 29. Przeczytajmy to. List do Efezja 5-22-29. Żony. Bądźcie uległe mężom swoim jak Panu.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 Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała, kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albo nikt nigdy ciała swojego nie miał w nienawiści, ale jest żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Widzimy bardzo ważną zależność na pułapie duszy. To jest zależność na pułapie duszy. Jeżeli rozmawiamy o duszy człowieka, bo mówiliśmy o ciele, mówiliśmy o, o postawie otwartości seksualnej, mówimy o duszy człowieka. To jest bardzo prosta rzecz, żonom jest o wiele łatwiej być uległymi niż mężom, na łapie dusz. Tak stworzył nas Bóg. Ale komu może być uległa żona? Jakiej postawie męża? Jeżeli mąż prezentuje postawę Chrystusową, bo jeżeli mąż nie prezentuje Chrystusowej postawy, to żona nie może być uległa, ponieważ ona może być uległa jedynie postawie Chrystusowej. Widzicie na czym to polega? Dlatego, jak ja zawsze mówię tak, mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową kościoła. Czyli żona w swojej duszy ulegnie tylko postawie Chrystusowej duszy mężczyzny. Tylko. Zrozumcie. Tylko i nie można próbować niczego innego, okay. tylko w ten sposób, natomiast jeżeli mąż prezentuje postawę duszy Chrystusową, nie mówię, że to jest doskonałe, bo to nigdy nie jest doskonałe, ale w czym to się przejawia, to się przejawia w miłości, którą on prezentuje wobec niej, w drwałości, w pewnej postawie, która jest postawą, jak, jak, postawą Chrystusową, czyli postawą wręcz Boga. Na czym też polega? Postawa Chrystusowa mężczyzny w małżeństwie to jest postawa Zbawiciela. Chrystus to jest Zbawiciel, ja zawsze mówię ludziom tak, gdybyśmy z facetami rozmawiamy, ja nie posłuchaj, musisz być Zbawicielem swojej żony. Zbawicielem. Musisz być Zbawicielem żony swojej. Ty musisz być ratownikiem żony swojej ratownikiem żony swojej. Nie ma takiej opcji, żebyś zostawił swoją żonę w miejscu, w którym nie jest ona wyratowywana. Facet musi mieć postawę ratownika dla żony swojej. I to nie jest żadna ujma dla żony, ponieważ tak jesteśmy skupione, tak jak Kościół potrzebuje zbawienia Chrystusowego, tak żona potrzebuje zbawienia od męża. Potrzebuje tego. Rozumiecie? Jak moja żona ma okres, tak, ja mam zapisane okresy mojej żony, kiedy moja żona ma okres. W swoim kalendarzu mam zapisane, proszę ciebie, że żona ma okres taki, taki, taki, tak. Ja wiem, jaki jest, okre, jaki jest czas przed okresem, kiedy są największe napięcia i tak dalej. Co ja robię? Ja w tym czasie wzmagam moje modlitwy. Ja staję w obecności Boże jako wstawiennik mojej żony, tak? w sprawie jej okresu. Dlaczego? To jest moje zadanie. Powiem tak, okres mojej żony. Należy do mnie. On do mnie należy. Ja muszę w tej chwili stawać w modlitwie. Ok? Żeby nie było ciebie różnych dziwnych rzeczy. Zespołu napięciu. Co to jest zespół napięcia? Przez co tytuły. Wiesz gdzie funkcjonuje zespół napięcia przedokresowego w świecie. Tam, tam takie coś następuje. Tam taki jest zespół napięcia. Tutaj nie ma zespół napięcia. A mąż jest zobowiązany, żeby dołożyć do tego swoją rękę. A nie, żeby stawać tutaj kontra, rozumiesz, że jest taki okres w życiu kobiety jak miesiączka, że on w tym momencie, on jest zdziwiony. Jak ty się zachowujesz? Biorę zobaczy. ale ja się co miesiąc tak zachowuję. Tak mam co miesiąc. Od dawna. Od kiedy skończyłem 13 lat. Tak, no. Rozumiesz? Trzeba zająć miejsce w stawiennikach. Zająć miejsce w stawiennikach. Mąż, jeżeli będzie występował jako zbawiciel, tak to będzie miał w domu uległość. Ja zawsze mówię do facetów, Panowie, bardzo dużo od nas zależy. Coś Wam powiem, ja nieraz to powtarzam, jeżeli chodzi o nasz kraj. W Polsce mamy słabych mężczyzn. To kraj słabych mężczyzn i silnych kobiet. Dlaczego u nas kobiety noszą portki w cudzysłowie? Dlatego kobiety noszą portki, bo faceci nie noszą portek. I ten system funkcjonowania Matki Polki, który doprowadził do wielkiego kultu maryjnego, który jest w tym kraju, jest spowodowany tym, że to są słabi faceci. Polacy bardzo chętnie oddają odpowiedzialność kobietom. To nie jest problem. Weź odpowiedzialność! I często ktoś mówi: O, to jest Jezabel. Ja mówię: na koło Jezabel to nie leżała. Nie leżała koło Jezabel. Ja miałem, ja widziałem, ja wiem, jak funkcjonują Jezabel. Widziałem Jezabel. A to nie jest Jezabel. To jest kobieta, która musiała założyć portki. Która musi być matką, ojcem, która musi ciężko pracować. Rozumiesz? Nosić torwy. Jeszcze jest wymagane od niej, że była seks bombą. To jest obraz naszego kraju. W tym kraju żyjemy i w tym kraju musimy funkcjonować. Bóg pokazuje nam, jak to ma wyglądać. Bóg pokazuje, że mężczyzna winien być Zbawicielem. Ja zawsze mówię tak, jest wspaniała książka. Mężowie, jak mężowie i ojcowie Dereka Prince'a. Uważam, że każdy facet powinien tą książkę przeczytać. Takie jest moje zdanie, mężowie i ojcowie. I Derek Prince mówi bardzo ważną kwestię. I pamiętaj, w domu musisz być królem, kapłanem i prorokiem. Król, kapłan i prorok. Jako król jesteś tym, który wprowadza ustawy Boże. Jako kapłan jesteś tym, który wstawia się. Jako prorok jesteś ten, który przynosi Słowo od Boga. A jeżeli facet się wycofuje, to to natychmiast przejmuje kobieta, ponieważ ona ma instynkt, o wiele większy instynkt gniazda. Tak jest z kobietą i ona natychmiast próbuje to wszystko ogarnąć. Dlaczego? Bo wpada w panikę. A więc na pułapie dusz musimy śledzić list do Efezjan, piąty rozdział, od 22 do 29. To jest pułap dusz, układu duszy, jaki winien być. W liście do Hebrajczyków 13,4 widzimy, że seks jest tylko dla małżeństw. To musi być zawsze bardzo jasne. Dlaczego tylko dla małżeństw? Dlatego, że Bóg życiem seksualnym cementuje małżeństwo. To jest cementowanie małżeństwa. Zawsze o tym mówię ludziom, że mówię, nie ma czegoś takiego jak wolne związki. Nie ma. Mówię, jeżeli będziesz, jeżeli będziesz mieszkał w kraju, gdzie normalno rzeczą są wolne związki, to ty jej wolny związek. Tak? To, nie, to nie miej dokumentu na to. Jeżeli ty mieszkasz w Polsce, gdzie jest potrzebny dokument, to miej na to dokument. Po prostu. A więc seks jest tylko i wyłącznie dla małżeństw. Jeżeli chodzi o e, narzeczeństwo, to jest bardzo ważna rzecz. Zawsze, o tym, zawsze do tego zachęcam, zawsze. Mówię, żeby o tym uczyć młodych ludzi, że jeżeli ktoś się pozna, pozna się dwoje młodych ludzi narodzonych z Bożego Ducha to powinni przez rok czasu, jest tak zwany Żydowski Rok. U Żydów to było normalną rzeczą, że jak dwoje młodych ludzi się poznało i chciało być małżeństwem, to przez rok czasu oni ze sobą byli, byli już po tak zwanych Zmówinach i oni teraz obserwowali siebie pod różnymi kątami. Rozmawiali o różnych rzeczach, układali sobie rzeczy między sobą, tak? Nie od razu hopsiu, już się, już się teraz yy, żenię. Teraz jak yy, ja no ostatnio spotkałem takiego mojego Tymoteusz, takiego mojego przyjaciela, spotkałem, rozmawiałem i wtedy rozmawialiśmy, do no, chcę się żenić. Bardzo dobrze mówię chwała Bogu, bo chcesz się żenić. Mówi, to co on zrobił, Ja mówię, po rok teraz powódźcie. Rok? Pewnie ja tak, rok się poobserwujcie. W porządku, znaczy, macie takie przekonanie, to po roku tylko to w Po roku czasu jedynie będziecie bardziej pewni my po roku czasu! Będzie to piękny rok! Ech. Ostatnią rzeczą są dzieci w tym fundamencie, a więc psalm 127,3 mówi, że dzieci to jest dar od Boga. Dzieci są darem od Boga. I tak też dzieci musimy traktować. Jeszcze raz powtarzam, nie traktujemy dzieci jak naszą własność. Nie przyzwyczajamy się do dzieci. Nie mówimy, że dzieci to jest nasza przyszłość. Twoją przyszłością jest Chrystus. Miej dobre wyznanie, dobre wyznanie. Twoje dzieci to nie jest Twoja przyszłość. Na Twoje dzieci nie przelewasz swoich ambicji niespełnionych w życiu, rozumiesz? Nie próbujesz realizować swoich planów, wiesz? Twoje dzieci wychowujesz jak dla Pana. Twoim celem jest, aby Twoje dzieci były narodzone z Bożego Ducha, wypełnione Duchem Świętym, aby prezentowały Królestwo. To jest cel funkcjonowania naszych dzieci. Po pierwsze Ty decydujesz, czy chcesz mieć ten dar, czy nie chcesz, a więc to od człowieka zależy, czy chce mieć dzieci, czy nie chce. Jeżeli jest to dar Boga, to jest to co? Dar, a nie przymus. Nie słuchaj żadnych głupawych proros pod tytułem, że Bóg chce, że miał dzieci, albo ile masz mieć dzieci. Pan mi powiedział, że ma mieć tyle dzieci. Mówię, przestań, przestań, nie gadaj mi takich rzeczy. To są bzdury. Masz dzieci tyle, ile chcesz i jeżeli chcesz, to masz. Małżeństwo nie musi mieć dzieci, jeżeli nie chce mieć dzieci. A może mieć dziesięciorach im odpowiada. Są tacy ludzie, którzy e, mówią, że oni normalnie, małżeństwo takie, oni współżyją wszystko, no jak Pan da, to będzie. Ja mówię, słucham, to już mają kupę dzieci. Ja mówię, wy mówicie do mnie taką rzecz, że że taka rzecz jest możliwa. Jak to jest możliwe? Cóż za mentalność, prawda? Przecież to nie Bóg decyduje ile będziesz miał dzieci, tylko Ty decydujesz. Jeżeli Ty nie chcesz mieć więcej dzieci, tak? To masz całą paletę antykoncepcji. Żaden problem. Przecież to nie jest grzech, antykoncepcja nie jest grzechem. Stosunek przerywany nie jest grzechem, prezerwatywy nie jest grzech, to nic nie jest grzech. Grzechem jest używanie środków czesnoporonnych, ponieważ to zabija człowieka. Rozumiesz? Bo to zabija człowieka. Nie zachęcam też ludzi do tego, żeby brali środki antykoncepcyjne, bo to niszczy zdrowie. Po prostu. Ale są różne metody antykoncepcji. I to nie jest żaden grzech. Ludzie mi przytaczają, wiecie, jacyś ludzie, którzy w ogóle totalnie sprawy nie znają, a tam był Onan i, i na Pan Bóg zapił, bo on się onanizował, ja mówię, nie, nie, nie, nie, nie, Onan zginął, bo był nieposłuszny, nie dlatego, że się onanizował, trzeba czytać Biblię ze zrozumieniem. jest napisane, bo on wylewał nasienie i Panu się to nie podobało, ja mówię, Panu się nie podobała Jego postawa, postawa Jego. Nie ma w ciele człowieka szczególnie świętych rzeczy. Twoje nasienie jest tak samo święte, jak twoje pasnokcie. Rozumiesz? Po prostu jesteś kim? Świątynią Ducha Świętego. Tak jest napisane? Twoje łzy, tak? Twoje łzy są tak samo święte, jak twój miód w uszach. Ta sama, ten sam świętości, tak? Bo zarówno ŁZ wytworzyło Twoje ciało, jak i miód wytworzył Twoje ciało. Tak? Wytworzyło Twoje ciało. To jest to samo. Zobaczcie, do jakiego stopnia religia doprowadziła do takiej głupoty skrajnej. Bo nasienie jest święte takie. Teraz nie, nie ma stosunku przerywanych, bo to jest grzech. Ja mówię weź przestań. Jesteś przytomny w ogóle. To co? To ja będę miał teraz y, człowieka 18 rodzieci dzieci, tak? <śmiennie> <śmiennie> <śmiennie> Uważam. <Nigdy. śmiennie> bo taka jest wola państwa. Czego Ty Pana w to wiesz? Pan powiedział, dzieci są darem. Chcesz dar? To weź. Nie chcesz? To nie bierz. Dar to dar. Dar to dar. Ty decydujesz o darze. On powiedział, rozmnażajcie się i rozradzajcie. Zapełniajcie ziemię. Ludzie traktują Boga jak jakiegoś człowieku faszystę, który stoi, zjesz z, z, z, z, nad Tobą z karabina i mówi, Tomasz, Tomasz, Tomasz, Tomasz, to masz, to masz, ale te jak tego nie zrobisz, to nie będziesz miał tego. Dlatego często ludzie do mnie dzwonią i oni się pytają: Wiesz co, zrobiłem to czy tamto. Ja mówię: Co, i się teraz zastanawiasz, jaka kara za to będzie. Mówię: Rozczaruję cię, nie będzie kary. Nie będzie. Ja mówię: A Co? Mówię: Podkręciłeś się, chcesz dalej to robić. Mówię: Jesteś chory psychicznie i zdemonizowany. Chory psychicznie i zdemonizowany jesteś. Jeżeli po mojej informacji, że nie ma kary, dalej chcesz robić tą rzecz, tak? Jesteś do uwolnienia. Bo nie ma w Tobie grama wdzięczności za to, co zrobi dla Ciebie Jezus na krzyżu Grzegody. A więc to Ty decydujesz, czy chcesz mieć dzieci, czy nie. Pamiętajmy, że gdy dochodzi do ciąży, to jest to człowiek i to jest stworzenie boju. Aborcja jest takim samym grzechem jak każda inna forma morderstwa, bez względu na to, na jakim pułapie. Jest. czy to jest od środków wczesnoporonnych, czy to jest po cokolwiek, to jest morderstwo. To jest morderstwo. Miałem kiedyś sytuację, że pomagałem wyjść z takiego kanału, uwalniałem od demonów taką kobietę, która e, usunęła dwoje dzieci. W strasznym stanie była, kiedy się ze mną skontaktowała, w masakrycznym Duchy śmierci po prostu władnęły ją i ona, ona, ona już fizycznie się wykańczała. Zadzwoniła do mnie jako niewierząca osoba. Długo z nią rozmawiałem, wielokrotnie z nią rozmawiałem, przeprowadziłem ją do Jezusa, skierowałem ją do kościoła lokalnego, do którego poszła. Usunęła dwoje dzieci na różnych odcinkach swojego życia, a dwoje nadal miała, a dwoje kolejnych miała. I kiedyś do mnie zadzwoniła. I powiedziała do mnie tak, pastorze, mam trzwoną dzieci. Co to znaczy? To znaczy, że spadło z niej całe potępienie, Wiedziała, że te dwoje dzieci, które usunęła, są w niebie. Wiedziała, że jest matką czwórki dzieci. I wiedziała, że z tymi dziećmi, które usunęła, spotka się w niebie. Byłem bardzo szczęśliwy. Zobaczyłem człowieka, który wyszedł z miejsca totalnego potępienia, totalnego grzechu, którego demony musiały zostawić dlatego, że przyjęła miłość prawdy. Ale każda forma usunięcia ciąży w jakimkolwiek odcinku jest morderstwem. Jest to morderstwo. Efezjan 6.4 pisze, że dzieci wychowujemy dla Boga. To jest tak by, konkluzja całe, cał, całego tematu, jeżeli chodzi o dzieci. Ja e, zachęcam Was, kochani, żebyśmy o tych rzeczach rozmyślali i o nich e, mieli głęboko w swoich sercach. Żebyśmy nie odchodzili od tych standardów. Jeżeli będziecie chcieli o tym o, o, też rozmawiać, rozmawiajmy. Bo ja, to są rzeczy naszego, naszego codziennego użytku, o tym się bardzo mało mówi gdziekolwiek w kościołach no, wiecie, Nie porusza się różnych tematów Dlaczego się nie porusza? Tylko, że ludzie żyją w kompromisach Sami kaznodzieje żyją w kompromisach, rozumiecie? Nie mają szczęśliwych małżeństw Nie mają prawidłowych e, e, związków e, relacyjnych z dziećmi i tak dalej Rozumiesz? Dlatego się o tym nie mówi Dlatego chciałbym, żebyśmy e, te rzeczy mogli mógł